Dzisiaj chciałbym odczytać jeden krótki tekst, w którym zawarte są wierzę cenne dla każdego z nas myśli. Ten tekst od około miesiąca przykuwa moją uwagę, nie mogę się od niego w dobrym znaczeniu tego słowa uwolnić i dzieliłem się wersetem, miejscem, tym wersetem, tym miejscem już na grupie modlitewnej. Więc pewnie ci, którzy przychodzą, wiedzą skąd będzie ten tekst. To jest Księga Izajasza, rozdział 52. Zachęcam, otwórz swoją Biblię na Księdze proroka Izajasza. Jest to rozdział 52 i przeczytamy trzy pierwsze wersety. Zbudź się, Zbudź się, przywdziej swą moc, Syjonie, załóż swą piękną szatę, Jerozolimo, święty Grodzie, bo już więcej nie wejdzie do ciebie nieobrzezany ani nieczysty. Strząśnij z siebie proch, powstań, branko jerozolimska, Zerwi okowy z szyi, uprowadzona córko Syjonu. Gdyż tak mówi Pan, za darmo zostaliście sprzedani i bez pieniędzy będziecie wykupieni. Te trzy krótkie wersety. Wierzę, że ten tekst, tak samo jak całe przesłanie Biblii od pierwszej Mojżeszowej do Księgi Objawienia, ma potrójne znaczenie. Zgodnie z tym, co apostoł Jan usłyszał na wyspie Patmos od Syna Człowieczego, Syna Bożego, który objawił mu się w chwale, w majestacie, w lśniącym świetle, usłyszał następujące słowa. Zapisz to, co widziałeś, to, co jest i to, co ma przyjść. To, co było, co jest i co będzie. Biblia umiejscawia nas w tych trzech wymiarach czasu. I powtarzam, każdy tekst, który czytamy, może mieć odniesienie do każdego z tych trzech czasów. Do przeszłości, opisując te wydarzenia, które miały wtedy miejsce w świecie fizycznym, realnym, w kontekście historycznym, politycznym, geograficznym, Tekst może mieć odniesienie do wiecznej przyszłości, ale ma też odniesienie do tego, co jest pomiędzy, czyli do tego, co my sami przeżywamy w naszym życiu. Wiecie, intrygująca jest liczba trzy, to tak na marginesie. Bóg objawia się, przedstawia nam w trzech osobach. Ojciec, Syn, Duch Święty. Funkcjonujemy... W czasie, przestrzeni i materii mamy trzy wymiary przestrzenne. Żyjemy w świecie trójwymiarowym. Mamy na przykład trzy rodzaje instrumentów i tylko trzy. Wszystkie instrumenty są pochodną tych trzech. Wiecie jakie? Muzycy wiedzą. Zapytajcie ich, jak nie wiecie. Nie wszyscy muzycy wiedzą. Biblia mówi nam na przykład o trzech archaniołach i moglibyśmy jeszcze wchodzić w wiele rodzaju odkryć, ciekawostek. I oczywiście tekst ten, który przed chwilą przeczytałem, przeczytaliśmy, pochodzi z księgi, która pisana była mniej więcej w 8 wieku przed narodzeniem się Pana Jezusa, czyli lata 700 przed naszą erą, mówiąc inaczej. I tekst ten odnosi się, umiejscowiony jest w konkretnych wydarzeniach historycznych i pisany w oparciu o nie. To był czas, kiedy lud Boży, Izrael zagrożony był najazdem, inwazją potężnego wtedy Imperium Asyryjskiego. Izajasz przewidywał również niewolę babilońską i jej zakończenie w tym właśnie fragmencie. Tak egzegeci, tak bibliści ten tekst komentują. Jak powiedziałam, jest też zapowiedzią tego, co ma się wydarzyć. Mówimy o wymiarze wiecznego odkupienia, o nowym Jeruzalem, O tym, że już nikt nieczystego do tego miasta nie wejdzie. A wiemy, że to zdarzy się dopiero wtedy, kiedy nastąpi doskonałość. Której jeszcze nie ma, ale na którą z utęsknieniem i wzdychaniem oczekujemy. Oczekujemy? Oczekujemy. Oczekujemy gorąco nastania nowej ziemi, i nowych niebios, w których mieszka sprawiedliwość. Tak jest napisane. I jeżeli ten tekst jest odniesieniem także do tego, co jest pomiędzy, czyli teraz i tutaj, chcemy skupić się nad tym przesłaniem i to znaczenie z niego odczytać. Powiem jeszcze coś na temat samej księgi Izajasza. Jest to jedna z najbardziej zrozumiałych ksiąg proroczych Starego Testamentu. Ja mam czasami problem i nie do końca wiem, co znaczą niektóre opisy w księdze Ezechiela albo symbole i obrazy w księdze Daniela lub też to, co Jeremiasz pisał w swoich tekstach. Nie do końca jestem pewien, czy moje rozumowanie jest poprawne i wiedza wystarczająca, aby we właściwy sposób objaśnić, zinterpretować i tak jednoznacznie to wszystko rozumieć. Natomiast ta księga jest taką księgą otwartą, pisaną otwartym tekstem, nawet jeżeli są obrazy, Parabole, one są dla nas na ogół czytelne. I Księga Izajasza jest księgą proroczą najczęściej cytowaną w Nowym Testamencie. Bo aż 20 razy pisarze Nowego Testamentu cytują właśnie Izajasza. 20 cytatów z tej księgi to jest więcej niż razem wszystkich cytatów z innych proroków Starego Testamentu. Szczególnie w Ewangelii Mateusza i też w kontekście świąt, które się zbliżają. Oto panna pocznie i porodzi syna. Kto o tym napisał pierwszy? Izajasz. I rozbłyśnie światłość wielka. Kto o tym napisał? Izajasz. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Kto o tym napisał? Izajasz. Jeszcze wiele, wiele innych o słudze Pana, o, o Mesjaszu, o cierpiącym słudze, który, gdy złoży życie w ofierze, duszę w ofierze, ujrzy życie, i Pan go wywyższy. i Izajasz o tym właśnie nam pisał. Z tej księgi pochodzą tak znane fragmenty prawdy, jak na przykład myśli i przekują miecze na lemieszy. W tej księdze czytamy o wilku i jagnięciu pasących się razem na górze Pana. A więc pokój i bezpieczeństwo. W tej księdze czytamy po raz pierwszy o panowaniu Bożym na odnowionej czy też nowej ziemi. Niesamowita jest Księga Izajasza, zachęcam cię do jej lektury. Ale wróćmy do tego wybranego na dzisiaj fragmentu. Wierzę, że jest w tym fragmencie coś dla każdego, kto tutaj dzisiaj jest. Jeżeli jesteś dzisiaj pierwszy raz na tym miejscu, po pierwsze bądź przywitany jak najserdeczniej, a po drugie chcę ci powiedzieć, że w tym fragmencie jest coś specjalnie dla ciebie. Słuchaj uważnie. Jeżeli jesteś tutaj gościem, który od czasu do czasu pojawia się, jest w tym fragmencie coś dla ciebie, uważnie słuchaj. Jeżeli jesteś stałym bywalcem tego pomieszczenia, domownikiem wiary, jest w tym fragmencie coś dla ciebie, uważnie słuchaj. Uważnie słuchaj, otwórz swoje serce. Pierwsza myśl, mam wrażenie, że dzisiaj chyba na tej pierwszej myśli poprzestaniemy, ale zobaczymy jak, jak nam pójdzie. Nie, jak mi pójdzie, mówi zbudź się. Inne przykłady mówią oczuć się. Zbudzenie, wszyscy wiemy na czym polega, przerabiamy to codziennie. Najczęściej nie jest to proces przyjemny. Budzik, brutalny dźwięk dzwonka lub muzyki lub jakiś piszczałek wyrywa nas z tego błogosławionego niebytu umysłowego. I nagle dociera do nas, że, że istniejemy że jest świat, że jestem ja, że jest mój pokój, łóżko i że jest praca. I w ciągu kilku, czasami kilkunastu sekund ten reset mózgu sprawia, że budzimy się. Chcielibyśmy najczęściej odsunąć ten proces od siebie. jeszcze chwilkę. Producenci budzików, znając słabość ludzkiej natury, umieszczają funkcję drzemka czyli dzwoni za 5-10 minut. Kto korzysta z tej funkcji? Bądźcie szczerzy, więcej, więcej. Jeżeli mamy możliwość. Jak nie ma, to nie ma. Zbudź się. Kiedy mówimy o zbudzeniu się, obudzeniu, czy odsuceniu się, a odsucenie to też łączone z utratą świadomości, przytomności, my... Ewangeliczni, charyzmatyczni, wierzący bardzo często używamy tego terminu przebudzenie wobec zjawiska masowych nawróceń, prawda? Zjawiska gwałtownego wzrostu Kościoła, wzmożonej działalności kaznodziejskiej w różnych czasach i miejscach. Czytamy, mówimy o przebudzeniu w Chinach, w Afryce, w Korei Południowej, u braci morawskich, Pensacola na Florydzie, Walia, Azusa Street, pierwsi zielonoślątkowcy, mówię, to były przebudzenia. Chcielibyśmy takich przebudzeń doświadczyć. Generalnie ten termin używany jest najczęściej do określenia tego typu zjawisk i wydarzeń w historii Kościoła. I myślę, że też czasy pierwszego Kościoła, bez wątpienia i bez wahania, Moglibyśmy określić czasem przebudzenia apostolskiego. I tak się często mówi. O przebudzenie apostolskie, to jest ten prawzór, pierwowzór, to jest ten doskonały wzorzec, tak jak pod Paryżem ten metr się przechowuje. Tak dla nas jest to przebudzenie czasów apostolskich. I tęsknimy za tym przebudzeniem. I generalnie chodzi nam o to, że niewierzący stają się wierzącymi, nienawróceni stają się nawróconymi, Poganie stają się chrześcijanami, grzesznicy stają się świętymi, ale jakkolwiek nie neguję tego zrozumienia i sam je dość często używam, dość często stosuję, tekst ten, w przypadku tego tekstu znajdujemy informację, że tu chodzi o zbudzenie, o, cuc o cucenie czegoś, co jest Bożą własnością. Uwaga, nie czytamy, zbudź się zły świecie, zbudźcie się poganie, zbudźcie się grzesznicy. Czytamy, zbudź się kto? Syjonie. Zbudź się Syjonie. Syjon to jest Boża własność. Syjon to jest miejsce Bożej świątyni, Bożej obecności. Miejsce, które Bóg w tamtym czasie, jako wzór i obraz, upatrzył na miejsce swojego przebywania, miejsce swojej obecności. I Bóg mówi do miejsca swojej obecności, do miejsca, które sobie upaczył które zostało wywalczone i zdobyte dla Niego, na którym zbudowana została świątynia. I Bóg przez wieki, przez stulecia w tym miejscu objawiał się, przyjmował ofiary, wysłuchiwał modlitw ludu. Bóg mówi do tego miejsca, zbudź się, ocuć się. Musimy zatem zadać sobie pytanie, co takiego stało się, że miejsce dedykowane Bogu, miejsce Bożej obecności, Jego chwały, działania, stało się miejscem snu jakiejś nieświadomości, jakiejś nieaktywności, jakiegoś mroku, jakiegoś oderwania od rzeczywistości, bo na tym polega sen. Tracimy kontakt z rzeczywistością, wchodzimy w świat projekcji, urojeń, marzeń sennych, różne fazy snu są, ale na pewno odcięci jesteśmy od tego, co jest rzeczywistością. I myślę, że nasza uwaga i zrozumienie, że to świat zewnętrzny, naród, narody, ci niedobrzy ludzie muszą się przebudzić, powinno być poszerzone, czy też wręcz przekierowane na konieczność przebudzenia nas samych. Na konieczność przebudzenia mnie i ciebie. Zbudzenie, ocucenie to dojście do przytomności, uaktywnienie zmysłów i wprowadzenie się w stan gotowości do działania. Powtórzę. To dojście do przytomności, już wiem, kim jestem, gdzie jestem, co się dzieje, aha, jestem w domu, za chwilę mam pracę, tak, czy coś muszę zrobić. Uaktywnienie zmysłów, słyszę, widzę, komunikuję się i wprowadzam się w stan gotowości do działania. Nie wiem, czy tak macie, ja czasami, gdy się budzę, nie wiem, gdzie jestem. Przez chwilę, macie tak? Szczególnie jak po południu mi się zdarza, taka drzemka słodka po dobrym obiadku. Budzę się, przez moment nie wiem nawet, kim jestem. Nie wiem nic, tylko, że jestem, ale nie wiem, kto to jestem ja. Gdzie ja jestem? Otwieram. I nawet, wiecie, przez moment nie poznaję miejsca, w którym jestem. I myślę sobie, gdzie ja jestem? Parę sekund. Widzę, że macie wspólne, więc doskonale wiemy, na czym polega to zjawisko. Chciałbym teraz odnieść się do tekstu z Nowego Testamentu, który również mówi o duchowym przebudzeniu, a które poszerzy kontekst, Poszerzy nasze zrozumienie. Jest to list do Rzymian, rozdział 13. Rozdział 13 listu do Rzymian i przeczytamy wiersze od 8 do 14. I ten tekst brzmi tak: Nie bądźcie nikomu nic winni poza wzajemną miłością. Kto kocha bliźniego, wypełnił prawo. Bo przykazania masz nie cudzołożyć, nie zabijać, nie kraść, nie pożądać oraz wszystkie inne, streszczają się w tym jednym. Masz kochać swego bliźniego tak jak, siebie, jak samego siebie. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, to też jest ona wypełnieniem prawa. Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję światła. Postępujmy godnie jak za dnia. Odrzućcie hulanki i libacje, rozpustę i rozwiązłość, chłotnię oraz zazdrość. Przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starań, by zaspokajać żądze ciała. Fragment ten wydaje się zlepkiem, niekoniecznie powiązanych ze sobą różnych myśli. O tak jakby kropka, a teraz z innej beczki, z innej bajki, mówiąc takim językiem potocznym. Uważam jednak, że właściwe zrozumienie tekstu polega na zrozumieniu również kontekstu. I wierzę, że ponieważ całe pismo jest natchnione i każde słowo umiejscowione w tej księdze ma swoje znaczenie i sens, i powód, dla którego jest i jest właśnie w tym, a nie innym miejscu, ma skłonić nas do poszukiwania prawdziwego przesłania tego, co czytamy. I wierzę, że kontekst, kontekst, czyli otoczenie danego wersetu, może ukierunkować i doświetlić nam prawdziwe znaczenie tego, o czym czytamy. W środku tego fragmenciku czytaliśmy słowa, Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Uwaga, do wierzących, tak? List do Rzymian, do Kościoła. Pora, aby obudzić się ze snu. Ale kontekst nie mówi nam o tym, że to wzbudzenie się ze snu, zbudzenie, się, wybudzenie, ocucenie się, dojście do świadomości, przytomności, gotowości do działania, polegać ma na przykład na wzmożonej aktywności służb w Kościele. Choć zgadzam się, że taki jest efekt przebudzenia. Ale ten fragment wskazuje nam na po pierwsze kontekst miłości. A więc myśl, którą chciałbym dzisiaj zaproponować i przekazać nam, taka teza jest przebudzenie do miłości. Przebudzenie do miłości. Przebudzenie, które sprawia, że jestem w stanie dawać, realizować miłość Chrystusa Pana, miłość Bożą w życiu moich braci Bliźnich moich przyjaciół i w życiu moich nieprzyjaciół. Ten fragment dedykuje obudzenie wierzącym, nie światu. I powiem tak: świat się nie obudzi, gdy Kościół będzie spał. I nie chodzi, powtarzam, o wzmożoną aktywność tylko i wyłącznie o to, że będziemy ciągle pełni różnych inicjatyw, to jest cenne, to jest wartościowe, to świadczy o tym, że jest w nas życie Boże, że Duch Święty nas rozpala i rozumiemy zasadę ekspansji Królestwa Bożego, zasadę obracania talentami, to jest ważne. Ale obudzenie dotyczy miłości chrześcijańskiej, obudzenie dotyczy osobistego uświęcenia, o tym czytaliśmy, i dobrych wzajemnych relacji. Czy moje obudzenie, czy moje przebudzenie polega na tym, że naprawdę mogę kochać i czynić dobro w imię miłości? Czy moje przebudzenie, obudzenie polega na tym, że potrafię prowadzić święte i zwycięskie życie? Czy moje obudzenie, przebudzenie polega na tym, że potrafię mieć dobre relacje z kim tylko jest to możliwe? Wiecie, jako Kościół możemy podjąć kilka świetnych, wiele świetnych inicjatyw, zdobyć się naprawdę na trud wykonania wielu przedsięwzięć. Może nam to wyjść świetnie. I możemy w tym samym czasie narzekać jedni na drugich i mieć gorzkie pretensje, hodować urazy w swoich sercach. Możemy naprawdę bardzo wiele dobrej pracy wykonywać i nie być przebudzonymi w świetle tego słowa. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Zbudź się w Syjonie, zbudź się w Kościele. Pamiętaj o miłości, pamiętaj o swoim osobistym uświęceniu i zwyciężaniu, pamiętaj o dobrych relacjach które powinny łączyć się z innymi wierzącymi chrześcijanami. Zaczekam jednak, aby nie być odebranym tak monotematycznie, że teraz o, nagle nową interpretację Jacek sobie wymyślił i teraz wszystko tutaj jakby przestawia w inne kąty. Wierzę, że to słowo zbudź się dotyczy także osób, które są niewierzące, nienawrócone i w śmierci, żeby było jasne. Zacytuję również Izajasza, ale poprzez list do Efezjan, podam miejsce, Efezjan 5,14, Zaczerpnięte to jest z Izajasza. Ozbudź się, który śpisz, a zajaśnieje Ci Chrystus. Jeżeli dzisiaj Chrystus nie jaśnieje w Twoim życiu, jeżeli Pan Jezus Chrystus nie jest jasnością, światłością Twojego życia, otacza Cię mrok, niepewność, nie wiesz, co Cię czeka, nie wiesz, co będzie jutro, nie wiesz, co będzie z Tobą, gdybyś umarł czy umarła, nie wiesz, nie masz nadziei w Panu, to chcę Ci powiedzieć, dzisiaj jest czas na Twoje obudzenie, aby Chrystus ci zajaśniał. Aby Chrystus rozświetlił twoje mroki. To jest z Izajasza. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. I nie musisz czekać na święta, aż usłyszysz ten werset. To jest na dzisiaj i na teraz. Jeżeli jesteś w ciemności, zwróć się do Chrystusa, obu, ci On ci zajaśnieje. Rozświetli całe twoje życie. Zakamarki twojej duszy, wszystkie ciemne miejsca. I nagle zobaczysz w nowym, prawdziwym świetle Jego rzeczywistość. Jego wybawienie, jego miłość, jego łaskę. Myślę, że na tym dzisiaj poprzestaniemy. Dalej słowa mówią o przeodzianiu się w moc, o założeniu pięknej szaty, o strząśnięciu prochu, o powstaniu, o zerwaniu okowów. Jeśli Bóg pozwoli, może któryś następnym razem poprowadzę ten wątek dalej i będziemy przeżywać Bożą obecność. Ale na dzisiaj chciałbym to przesłanie, zostawić, zbudź się. Zbudź się syjonie, zbudź się kościele, miłość, świętość, dobre relacje. Z nich naprawdę może wyniknąć wiele niesamowitej aktywności, ale tak jest Boży porządek. I zbudź się Ty, który nie znasz Chrystusa. Czy jest między nami ktoś, kto potrzebuje dzisiaj modlitwy, takiej pomocy w obudzeniu się? Wiecie, czasami budzik dzwoni, a my go nie słyszymy. I musi ktoś nas szturchnąć. Ktoś musi zawołać. Bywa? Albo tą drzemkę wciskamy pięć razy? Panny mądre, głupie, drzemka, sen. Niedawno o tym słyszeliśmy. Jeżeli dzisiaj między nami jest ktoś, kto chce, aby Chrystus zajaśnił w twoim życiu. Jeżeli chcesz żyć życiem przebudzonym według Bożego modelu, Bożego wzoru. Możemy chwilę z Tobą spędzić w modlitwie. Proszę, abyśmy wszyscy powstali. Jeżeli dzisiaj masz taką potrzebę, zapraszam Ciebie na to miejsce tutaj do przodu. Ktoś do Ciebie podejdzie. Pomodlimy się. Jeżeli masz problem, ciężar, który nie pozwala Ci być przebudzonym dla Chrystusa, możemy razem z Tobą się pomodlić. Zespół niech nam w tyle przegrywa. Czy jest ktoś, kto ma taką potrzebę i prośbę dzisiaj? Zbudź się w Kościele.